Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zawarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczyniach a złe odrzucili. I tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytań ziemi Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak jest. On rzekł do Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo Pańskie. A tobie Chryste. Dzisiejsza Ewangelia, zwłaszcza te słowa opisujące o tym, jak to będzie przy końcu świata, że mianowicie wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, przypominają nam o rzeczach ostatecznych o tym, że nasze ziemskie życie kiedyś się skończy. I przy tej okazji może warto wspomnieć o tak zwanych trzech rzeczach ostatecznych czekających każdego człowieka, czy mu się to podoba, czy nie, czy w tego oczekuje, czy nie, czy w to wierzy, czy nie. Kiedyś to padło na jakichś wakacjach z sytarem i wstrząsnęło narodem. Niby to są takie podstawowe kwestie katechizmowe, a jednak okazuje się, że przynajmniej czasem warto je przypomnieć. Otóż są trzy rzeczy ostateczne czekające każdego człowieka. Każdy na pewno umrze. Prędzej czy później. Jak mówił jakiś tam poeta, śmierć pewna, tylko godzina jest niepewna. Więc każdego czeka śmierć. To jest pierwsza rzecz, która na pewno się zdarzy. Potem jest tak zwany sąd szczegółowy. To nie jest sąd ostateczny. To sąd ostateczny, co jest co innego. Zaraz po śmierci dokonuje się sąd nad duszą. Zaraz po śmierci, zaraz to... Nie jest do określenia w sumie, bo wtedy w momencie śmierci wchodzimy w zupełnie inny, inną czasoprzestrzeń, inne, inną rzeczywistość, ale jakiś niedługi czas po zgonie następuje jakby podsumowanie życia człowieka, danego, danej osoby. I wtedy się to okazuje, czy dana osoba idzie na Zmartwychwstanie Zbawionych, czyli do nieba, czy na zmartwychwstanie potępionych, czyli do, na życie bez Boga, do piekła po prostu. Jest jeszcze czyściec, prawda? Czyściec jest tylko dla tych, którzy mają szansę na niebo, ale z jakichś powodów jeszcze nie są gotowi na to, żeby stanąć przed Panem twarzą w twarz. Wczoraj słyszeliśmy o Mojżeszu, prawda, Który jak schodził z góry po spotkaniu twarzą w twarz z Bogiem, to był zmieniony, to jaśniał. Zanim tam w ogóle wylazł na tą górę, to ileś tam żył w samotności, przygotowywał się na to spotkanie z Bogiem. To nie było tak, że on z marszu, tam z tej pustyni stawał tak jeszcze nie do końca ogarnięty przed Panem Bogiem. On się na to spotkania zawsze przygotowywał. Więc dla ludzi, dla Żydów, dla ludzi Starego Testamentu, było bardzo oczywistym to, że człowiek ze świata nie może stanąć przed Bogiem. Że to po prostu się nie da pogodzić tych dwóch rzeczywistości. Że staniecie przed Bogiem wymaga oczyszczenia, wymaga przygotowania i właśnie po to jest czyściec. Prawdopodobnie do czysta nie pójdą ci, którzy umarli za życia jako święci, czyli ci, którzy po prostu prowadzili takie życie, uczciwe, święte. Do czyśca też nie idą męczennicy, którzy oddali życie za wiarę. No i pewnie ci, którzy po prostu przez cierpienie tu na ziemi zostali oczyszczeni, na przykład przez chorobę, przez jakąś terminalną chorobę, przez nowotwór, czy tak dalej. Ci do czyśca pewnie nie idą. Ale zdecydowana większość z nas, którzy w większości, czy w całości pewnie chcemy iść do nieba, czyściec zaliczy. I najlepiej, żeby on był jak najkrótszy, bo to bo to nie są żarty. To jest poważna sprawa z tym czystym. Tak nawiasem mówiąc, wszyscy święci, mistycy, którzy mieli wizję nieba, piekła, czy czysta, którzy tam przez chwilę byli, wszyscy są zgodni w jednym, że nie ma takich słów, takich kategorii, takich pojęć ludzkich, którymi można by opisać te rzeczywistości. Czyli jak piękne, cudowne jest niebo, jak niesamowite jest przebywanie z Bogiem twarzą w twarz, jak okropne, koszmarne jest piekło, czy jak trudny jest czyściec. Więc to nas czeka po Sądzie Bożym. Decyduje się, czy idziemy do nieba, ewentualnie z przystępnym w czyjstu, czy do piekła. Tutaj może taka uwaga. To chyba zresztą też padło w którymś z objawień że do piekła tak naprawdę pójdą ci, którzy naprawdę tego chcą. Panu do piekła nikogo nie posyła. Piekło jest dla tych, którzy sami, dobrowolnie to wybierają. I uwierzcie mi, że jest mnóstwo takich ludzi niestety na świecie, którzy nie chcą być przy Bogu. Który święty nawet mówił, chyba Jan Gianej, że gdyby na skraju piekła, tuż przed wejściem, stał kompresjoną i była możliwość wyspowiadania się, to wielu by nie skorzystało, poszłby... Ignorując ten konkretą poszły do piekła. Człowiek jest wolny, niestety może nawet aż tak długo wybrać. A więc sąd Boży, śmierć Sąd Boży, niebalże piekło, i gdzie jest ten czyś, gdzie jest ten sąd ostateczny. Sąd ostateczny będzie przy końcu czasu, kiedy Jezus powróci, powtórnie wróci na ziemię, czyli kiedy będzie tak zwana paruzja, wtedy będzie sąd ostateczny, czyli wtedy stanie się jawnym. Ile dusz z całej historii ludzkości, świata idzie za Jezusem, idzie do nieba, ile wybrało piekło, ale jest jeszcze poważniejsza sprawa, bo wtedy się prawdopodobnie też okaże jawnym dla wszystkich cała podłość świata, wszystkie grzechy nasze i innych. To wszystko będzie widoczne. Wtedy się rozwiążą wszystkie na przykład nierozwiązane tajemnice, historie typu jakieś katastrofy, zabójstwa, jakieś tam przekręty. To wszystko wyjdzie na jaw jak to tak naprawdę było. To taka a propos dzisiejszej Ewangelii. A jak wiecie, jestem na świeżo po powrocie z kolejnej mojej pielgrzymki DZIĘKA Bogu do Narzegowie. I ponieważ jechałem z rodzinami, bo większość to byli małżonkowie z dziećmi z Eukarystycznego roku Młodych, wziąłem taką książeczkę na drogę Rodziną nie pozwól się zniszczyć. To jest książka napisana przez taką siostrę Emanuele francuską, która żyła przez jakiś czas w Muczygorii we wspólnocie Błogosławień. Wspólnota Błogosławień jest to jest jedna ze wspólnot, która w Muczygorii ma swoje, swój dom. Wiele wspólnot takich no, współczesnych, funkcjonujących w kościele w ma swoje takie y, przystanie. Na przykład Czenakolo, czyli wspólnota dla narkomanów, też ma tam swój dom. Ale niedaleko właśnie jest też wspólnota i Jedna z sióstr, siost ta siostra Manuela, napisała taką książeczkę: Rodzino nie pozwól się zniszczyć. Ja to czytałam w odcinkach, był to karze. Był to cykl pod tytułem: Cała Polska czyta dzieciom <głosy> I tutaj i tak pomyślałem, że może dzisiaj też troszkę y, wróć, y, przeczytam wam z tej książeczki. Potem się zastanowimy, czy to może będziemy jakoś robili jakoś wieczorne czytanki na dobranoc, czy w ramach przy Nie, wiem. ale chcę wam przeczytać przynajmniej. Kawałek. Temat tej książeczki brzmi. Rodzino, nie pozwól się zniszczyć. Jest to rzeczywistość, której nie da się pominąć. Matka Boża wciąż o niej mówi. Mówiła o niej w Fatimie, mówi i dzisiaj w Bo Oto jej słowa. Drogi dzieci, szatan chce zniszczyć wasze rodziny i jest w tym bardzo aktywny. Pewnego dnia spotkałem Madzegorię ojca a afrykańskiego egzorcystę pracującego w Rzymie. Pytam go, co po 40 latach odprawiania egzorcyzmów uznałbyś ojca za najgroźniejsze jako działanie ze strony szatana w dzisiejszym świecie? Odpowiedział, nie wahając się ani sekundy, zniszczenie rodziny. Nie wolno mieć więc złudzeń. Istnieje szatański plan, mający na celu powolne niszczenie rodziny, takie, jaką zaplanował ją Bóg ustanawiając odpowiednie do tego prawa. Tworzy się różne idee mające ograniczyć dotychczasowe pojęcie rodziny lub je nawet je zmienić. Stąd biorą się różne nieprawdopodobne pomysły, pomysły diabelskie, które mają tę rzeczywistość zniszczyć lub poważnie naruszyć. Chcę was jednak pocieszyć, zwłaszcza tych, którzy już ucierpieli z powodu tego niszczycielskiego, diabelskiego planu. Bóg bowiem ma zawsze plan odnowy i zmartwychwstania, także dla każdej rodziny. Plany szatańskie mogą być zawsze unicestwione, jeśli oddamy się Bogu i weźmiemy do rąk broń, którą proponuje Ewangelia. Matka Boża mówi, szatan pracuje zwłaszcza wśród młodych i to przez nich chce niszczyć rodziny." Wielu młodych szuka dziś szczęścia tam, gdzie się je po prostu traci. To, że oni tam szukają szczęścia, jest, to, że oni szukają szczęścia jest czymś normalnym. Do nas, rodziców zaś należy wskazywanie im właściwej do tego drogi. Młodzi są moją wielką nadzieją mówi Maryja. Mają największą, największą nadzieję. Wchodzą w życie czyści nie zostali jeszcze popłynięci przez rozmaite formy zła naszego społeczeństwa. Są oni na progu życia i Maryja wiąże z nimi niezwykłą nadzieję. Szatań zaś chce wydrzeć z naszych rodzin najmniejszą drobinę pokoju. Przychodzi, aby na przykład zasugerować, że współmarzonych nie jest już dobry, że jest nie do wytrzymania, a sąsiad na przykład jest o wiele lepszy, więc można się rozejść, bo przecież wszyscy tak robią. Można usuwać, usunąć ciążę, bo wszyscy tak robią. Można latami uszukiwać żony albo męża, bo wszyscy tak robią. A co mówi Maruja? <śmiech> Drogie dzieci, w ten sposób nieświadomie oddajecie się w ręce szatana. Jak jest najpewniejszy sposób oddania się w ręce szatana? Wystarczy robić tak, jak robią wszyscy. W chwili, gdy powiedzieliście, wszyscy tak robią, więc ja mogę tak robić, już pozwoliliście wrogowi waszych rodzin, waszych serc, przenikać do waszych umysłów. Nie ustępujcie mu. Pan Jezus nie przyszedł powiedzieć, rób tak jak wszyscy, ale pójdź za Mną. Idźcie więc za Nim, za Jezusem, a będzie was przenikał Boży Duch. Trzeba jeszcze uświadomić sobie jedno zagrożenie, ciążące się rodzinami. Dlaczego szatan z taką zaciekłością chce niszczyć rodzinę? Dlatego, że w Bożym zamyśle i planie jest ona rzeczywistością niezwykłą i boską. Rodzina należy do Bożego planu stworzenia. Ona pozwala istnieć ludzkiemu plemieniu. Bez tej rzeczywistości, jaką jest rodzina, ludzkość szybko zostałaby skreślona z powierzchni świata. Jej piękno, cała ta rzeczywistość, ma źródło w życiu samej Trójcy Świętej, w relacjach między boskimi osobami. Rodzina więc to coś naprawdę pięknego. Rola ojca i matki wobec dzieci, współżycie małżeńskie, płciowość taką, jaką stworzył ją Bóg, rodzenie dzieci. Wszystko to w planie Bożym jest piękne, a szatan nie może tego znieść. On chce zniszczyć wszystko, co piękne, a w pierwszym rzędzie rodziny. Przytoczę historię pewnej amerykańskiej rodziny, która wywarła na mnie niezwykłe wrażenie. 14 Linda chodziła na lekcje religii do mojego przyjaciela. Był on, wie, był on wiele razy w Nyrzogowie. Zrozumiał tam, jak ważny jest dla rodziny, aby odnawiała wspólny różaniec. Był świadkiem niezwykłych cudów. Pewnego dnia ta młoda dziewczyna przyszła do niego kompletnie załamana mówiąc Wie Pan, Panie Nolan, w mojej rodzinie tylko ja chodzę na niedzielną mszę świętą. Wszyscy jesteśmy uchrzczeni, wszyscy jesteśmy katolikami, ale ani mój ojciec, ani matka, ani dwunastoletni brat nigdy nie chodzą na mszę świętą. Właśnie dowiedziałam się, że moi rodzice postanowili się rozejść. Mój brat i ja jesteśmy przerażeni. Chce odejść ojciec. Znalazł sobie kogoś innego. I wówczas mój przyjaciel jej powiedział. Posłuchaj, co masz robić. Będziesz odmawiać różaniec w intencjach Matki Bożej. Będziesz powierzać jej ojca, matkę i tę panią, do której ojciec chce odejść. Aby to Maryja zrobiła porządek, aby ona przywróciła Boży porządek w waszej rodzinie. Potem zastanów się, czy twój młodszy brat nie mógłby móc modlić się z tobą na różaniec. Wówczas byłoby was dwoje. I dziewczyna zaczęła odmawiać różaniec sama. Z ufnością powierzała wszystko Matce Bożej. W końcu i młodszy brat zgodził się do niej przyłączyć. Wtedy już modlili się wspólnie. Uknuli nawet spisek. Co wieczór bowiem schodzili w sekrecie do piwnicy, aby się modlić na różańcu, który trwał około godziny. Jednomyślnie modlili się o to, by wobec ich rodziny mógł całkowicie spełnić się Boży Plan i by szatańskie plany całkowicie upadły. Nauczyciel religii dostrzegł dziewczynce przemianę. Najpierw Linda powiedziała, że przeprosili się z bratem, za swe drobne sprzecie. Tydzień później przyszła do klasy zadowolona i oznajmiła, że rozwód został opóźniony. Tuż przed datą rozwodu powiedziała do mojego przyjaciela. Nie uwierzy mi Pan, Panie Nola. Mój ojciec zrezygnował z rozwodu. Chce zostać z naszą mamą. Było to wielkie zwycięstwo. Linda modli się dalej. Po tygodniu przychodzi do nauczyciela promieniająca radością mówiąc. Nie wyobraża się Pan, co się stało. W niedzielę matka poszła razem ze mną na mszę. Oto siła różańca. W następną niedzielę na mszę przychodzi także Ojciec. Od tamtej pory uczestniczy w mszy w każdej niedzielę. Teraz już cała rodzina wspólnie odmawia różańc, jest na nowo zjednoczona i Boży Plan może się w niej wypełnić. Nie ma nic wspanialszego od człowieka, który żyje w cudzołóstwie, który był gotów zniszczyć rodzinę przez rozwód, który łamał życie swoje i żony, dzieci i się nawraca. Jeśli należycie do takich ludzi, wiedzcie, że Matka Boża już was odnalazła i wykorzystuje do wprowadzania swoich planów pokoju.